Czy jak byliście małymi dziećmi, to zdawało Wam się, że w cieniu nie kryje się tylko szafa ze starymi ubraniami, ale że guziki tak naprawdę stają się otrzyma jakichś listy, których nie widzicie. Czy zdarzało się Wam, że baliście się tego psa, z morzu łóżkiem? Czy zejście z pod do piwnicy? doprowadzało was do panicznego strachu? Czy kiedy rodzice wychodzili czasem wieczorem, musieliście zostać sami, z Nie boliście się zejść na luz już szklanka wody? A wracając z górę, trzeba było zgasić światło, panicznie chcieliście zwrócić się i sprawić, czy na pewno w tym roku nadal nic nie ma. Jeśli tak, Jeśli tak, to najpewniej i... teraz będzie najlepsza pora, by poczuć jeszcze raz. Nie, to... nie. Grozy. Cześć, tutaj Jacek Brzezowski. Witam w moim pierwszym podcaście Tchnienie Grozy. Eee, może... Na początku zacznę, w ogóle skąd się wziął pomysł na, na taki podcast. Jakby po raz pierwszy z podcastem zetknąłem się jakiś rok temu, kiedy tam po, po zakupie Maca zorientowałem się, że jednak iTunes jest czymś innym i lepszym niż Winamp. No i tam natknąłem się na tą taką dziwną zakładkę pod tytułem Music Store. No oczywiście nie pchałem się za bardzo w kupowanie dużej ilości muzyki, nawet nie mam tam konta ale znalazłem tam coś, co się nazywa właśnie podcast i zainteresowałem się tym bardzo ściągnąłem kilka różnych odcinków, przeróżnych podcastów i ogólnie może nie jestem wielkim słuchaczem podcastów z różnych względów, między innymi dlatego, że ciężko znaleźć coś dobrego a też może dlatego, że w domu nie lubię tego słuchać i bardziej w biegu, a to się wiąże z kopiowaniem tych podcastów na no, co w przypadku, kiedy ma się iTunes, a nie się iPoda. Jest w pewien sposób utrudnione. No ale tak czy inaczej może przejdźmy do tego, że po prostu chciałem zrobić coś takiego. Zresztą, że radio zawsze mi ciągnęło, ale nigdy nie miałem okazji, jakby sprawdzić się w tym medium. Sprawdzałem się już w, w, może w, w innych mediach, to znaczy coś tam pisałem, kiedyś się nadal piszę. Tak czy inaczej, no, pomyślałem sobie, że kurczę, chcę, chcę zrobić sobie pod, podcast. Tak zastanawiałem się, o czym miał być ten podcast. No, pomysły na początku były oczywiście takie najbardziej banalne, czyli trzeba po prostu zrobić takiego bloga na zasadzie podcastu. No, ale, ale później sobie znałem, że nie wiem, może jak rzeczywiście dojdę do tego, że będę miał jakieś sensowne przemyślenia, to zacznę takie rzeczy nagrywać, a nie będę męczyć ludzi z, z swoim gadaniem, co, co w przypadku niektórych podcastów ma miejsce. I co mnie męczy i irytuje trochę. I tym, że właśnie te podcasty nie mają jakiejś ścisłej formy. E, tak więc wczoraj, to jest e, niedziela, 8 maja 2006 roku. Idąc sobie do serwisu rowerowego, w którym wiem, sprawdzić, czy mojego gruchota da się naprawić. E, słucham sobie Demiurga świetny polski podcast. znacie sobie w sieci pod adresem www.domiurk.biz Przypomniałem się, że, że kilka miesięcy temu, słuchając innego podcastu, pod tym izbowy Wytrzeźwień, wpadłem na pomysł swojego podcastu. Ten podcast jakby wiązał się z pomysłem trochę na zasadzie takich opowieści, skrypty w formie audio. Z racji tego, że, że kiedyś byłem wielkim miłośnikiem opowiadań grozy, a to później jakby trochę zaniknęło u mnie z racji tego, że z ręką na sercu się przyznam, zacząłem trochę mniej czytać, a jak już czytałem, to były to trochę inne rzeczy niż Lovecraft czy Clive Barker. Ale, ale nadal mam jakiś taki sentyment właśnie do, do horrorów ogólnie tej klasy C w stylu Nymphoid Barbarian, Dinosaur Hell czy... Cannibal Woman, Awokado, Jungle of Death, to są, z ręką na sercu wam powiem, to są prawdziwe tytuły prawdziwych filmów i, i, i to, są, to są rzeczy na miarę tromy, nawet lepsze. Mm, tak więc właśnie wpadłem na taki pomysł, y, takiego... Y, y, właśnie y, to miało być y, sprostanie temu, czemu, z czym sam się borykałem, czyli y, nudy, w, podczas całych nocy, kiedy musiałem siedzieć nad projektami i, i słuchałem w kółko tej samej muzyki a, i, i tą nudę starają się zabić właśnie, ściągając audiobooki w e, różnej formie e, i, i słuchając ich, zaznaczam tutaj, że te audiobooki niekoniecznie musiały być nielegalne. A na właśnie w, w iTunesach można znaleźć choćby Earthcore, jest dosyć ciekawy, czy Mayday Murders, czy coś takiego, aczkolwiek to było okropne. I można właśnie znaleźć takie rzeczy, posłuchaj sobie tego, ale po polsku tego nie było. Więc sobie pomyślałem, że kurczę, no, czemu nie spróbować, że przecież mogę to zrobić. No, trochę, trochę mnie gryzie to, że no, jest to mimo wszystko nielegalne, prawda? Bo e, korzystam z utworów, na, których, na które nie mam pozwolenia żadnego. Z ręką na sercu e, powiem, że nawet nie starałem się o te pozwolenia, ponieważ utwory, które wybrałem, na, przynajmniej na tą pierwszą serię, e, zostały wydane w książce pod tytułem właśnie Tchnienie grozy. E, nawet mam wyrwaną e, okładkę, czy znaczy, zaraz sprawdzę, może się dowiem jakie to jest wydawnictwo i, i to są stare opowiadania raczej różnych autorów które są, zresztą tutaj na sam początek będzie puszki, przepraszam za szumy właśnie sprawdzę książkę się dowiem co to jest za wydawnictwo cena 24 zł zaznaczam, że to jest cena jeszcze z dawnych las tak więc mamy tutaj przeróżnych autorów bo widzę Dostojewski, Konrad, Dickens, Lefanu, Puszkin. E, to są naprawdę e, raczej osoby niewiązane z e, nurtem opuści grozy. Niestety wydawnictwa tutaj nie widzę, ale musicie mu wierzyć na słowo, że to jest naprawdę stara książka i, i, i tego już się nie kupi. I te opowiadania również sądzę, że e, jeśli nawet e, będę tym takim w cudzysłowie złodziejem, jeśli wykorzystam je do swojego podcastu, no to chyba każdy wierzy, że to jest jakby działanie non profit i ja z tego de facto nie mam żadnych zysków materialnych i nie o to tu chodzi. Więc, więc to tak właśnie wyglądało, że chciałem zrobić coś na zasadzie takiego czytanego, czytanego opowiadania, które, które ludzie będą sobie ściągać i słuchać w wolnych chwilach, i, i ostatnio jeszcze właśnie myślałem o tym jakby to zrobić, aczkolwiek w momencie jak się zorientowałem wczoraj podczas nagrywania tego, to dzisiaj, czyli 9 maja ma być w sieci, mam nadzieję, że się pojawi zorientowałem się ile to czasu pochłania samo, samo, samo przeczytanie tego to to było nie wiem, jedna czwarta jedna piąta tego czasu a, a, a to było razem kilkanaście stron, tego nie było dużo ale później skład tego obróbka, no to naprawdę, to nie, podejrza, nie podejrzewałem, że to jest takie wyzwanie. Ogólnie um, sprzęt, jaki używałem do tego, to jest e, iRiver e, odtwarzacz e, H120 ze świetnym zresztą, jak słyszycie, moim zdaniem, e, dyktafonem, e, Przepraszam za szumę, ale mam falernie ustawiony mikrofon. I dlatego oczywiście, wszystko składane jest na Macu, w programie Audacity, świetny program do tego, no i, i kilka tam motywów, choćby motywy muzyczne, czy jakieś efekty w garage bandzie były dorobione. Polecam wszystkim ogólnie te aplikacje i zapoznanie się z Macintoshem, skoro jeszcze ktoś może nie poznał tej platformy. W dalszych planach myślałem ogólnie nad, nad tym, oczywiście no, jeżeli coś się robi, to zawsze myślę się o przyszłości, masz nadzieję, że to jakaś tam będzie. Ogólnie myślałem, żeby robić to na zasadzie tego, że dialogi ogólnie w takich opowiadaniach i narracja byłyby czytane przez różne osoby, tak żeby się robił taki, taki teatrzyk radiowy, bardziej podcastowy z odgłosami, z efektami specjalnymi i tak dalej, aczkolwiek już miałem wczoraj to robić, choćby tylko transponując swój głos yy, tam powiedzmy ileś tonów niżej, wyżej, żeby, czy jakieś efekty stosować, żeby uzyskać efekt yy, różnych głosów, no ale w momencie jak się zorientowałem, ile mi to czasu pochłania, to no póki co nie jestem w stanie, yy, będę musiał jak lepiej się zgram, lepiej to zorganizuję, to najprawdopodobniej pójdzie to yy, w lepszym tempie. No ale nie podobałem temu I mam nadzieję, że, że ten pierwszy podcast e, jakoś Wam się strawi, ponieważ e, no, dykcja powiedzmy i sam sposób czytania edycji no, jeszcze nie jest idealny. E, to, to, to się poprawi, mam nadzieję, później. E, jak mówiłem, te, te efekty, specjalne głosy i tak dalej... I ogólnie e, myślałem właśnie o współpracy z różnymi ludźmi, i sobie zdaję sprawę, że kurczę, mamy Skype'a. E, przy dobrych połączeniach e, mogą to wypalić z ludźmi, którzy niekoniecznie mieszkają e, tutaj gdzie ja, czyli we Wrocławiu. A e, jeśli ktoś słucha tego i mieszka we Wrocławiu, może się ze mną skontaktować e, za pomocą e-maila czy też Skype'a, tam dane kontaktowe będą na stronie podcastu. Kolejnym krokiem, jakim myślę, że można by było coś zmienić w tym podcaście byłoby zachęcenie ludzi, którzy piszą, albo którzy mają w dorobku jakieś różne takie krótkie formy literackie nawiązujące powiedzmy klimatem o o tą taką powieść gotycką, tą powiedzmy taką oldschoolową w wykonaniu poego, czy, czy trochę bardziej świeże rzeczy, powieści grozy w wykonaniu Lovecrafta, znaczy świeże oczywiście w cudzysłowie, e, czy, czy może już zupełnie takie nowości jak King, czy, czy Barker, tutaj może oczywiście też wszystko w cudzysłowie, ponieważ jak mówię, nie jestem na bieżąco z tym wszystkim. Ale, ale jeśli ktoś ma coś takiego w swoim dorobku, jeśli chciałby, żeby to zaistniało właśnie w tchnieniu grocy, co by było moim zdaniem świetną formą promocji jakichś młodych pisarzy czy ludzi zajmujących się, czy w, ogóle, czy w ogóle dzieleniem się tym, co kiedyś ktoś z nas tam popełnił, to leży w szufladzie, a być może. No, nie nadaje się do druku, a, a, a ma w sobie tu taką małą iskierkę, z którą by można było się podzielić wszystkim naokoło, to chętnie zapraszam również do wysłania tego. Ja oczywiście zobaczę, jak to wygląda i, i jeśli będzie to miało to, to coś, to najprawdopodobniej będzie można się zastanowić, co z tym zrobić dalej. A dzisiaj Ogólnie w, w tym, to znaczy dzisiaj, zależy kiedy to ściągnięcie oczywiście, w tym podcaście, w pierwszym podcaście opowiadanie to będzie Trumniarz Aleksandra Puszkina. Trumniarz jest takim, ogólnie ten zbiór opowiadań, to tchnienie grozy, ten cały to miszcze mający kilkaset stron, to była książka, którą kiedyś znalazłem gdzieś na jakiejś górnej półce, której nikt nie czytał od dawien dawna. Książka dosyć zniszczona, prawie się rozlatująca. Zawierała różne opowiadania, tak zresztą jak, jak Czarny Pająk, który, który gdzieś tutaj też powinien mieć. Zawierała stare opowiadania, które plasują się właśnie do tej takiej typowej powieści gotyckiej, która nie jest przesadzona w, w górę. W jakiś taki totalny horror, tylko to są po prostu opowieści z dreszczykiem. Tak więc cała ta książka zawiera e, zbiór opowiadań, które e, niekoniecznie muszą być straszne, prawda? Takie, że będziemy to czytać i o Boże, boję się teraz gasić światło, ale będą miały ten taki, e, ten taki romantyczny nastrój grozy, e, który. Jakiś obudzi, obudzi takiego ducha starego czasu. Mi się wydaje, że to jest to jest takie ciekawe, bo yy, no bo właśnie takie rzeczy, taka tandeta właśnie być może źle tutaj naprowadziłem, że mówiłem o pojęciach skrypty w formie audio. Bo, bo nie chciałbym też, żeby to jakoś zupełną tandetą leciało, aczkolwiek nie ukrywam, że, że, że, że, że jestem też miłośnikiem kiczu w różnej formie i być może takie rzeczy też się pojawią w przyszłości, ale na początek ogólnie chciałem utrzymać ten ton taki bardziej gotycki gotyckiego klimatu, właśnie przedstawiając to, co znalazłem w tej książce. I właśnie Trumniarz jest takim dobrym przykładem tego, ponieważ Trumniarz nie jest czymś naprawdę strasznym, ale wczuwając się w całą sytuację właśnie głównego bohatera, Adriana Prochorowa, myśląc o tym, wyobrażając sobie, że choćby ja to czytałem w wieku tam, nie pamiętam, 9 lat chyba, to było w tym coś takiego niezwykle fascynującego, co mnie bardzo porwało i, i co prawda nie przeczytałem do końca wszystkich opowiadam, ponieważ są zróżnicowane poziomem i te dłuższe głównie mnie odstraszały, ponieważ przez całe opowiadanie nic się działo, a sama puenta była to najważniejsza przeważnie w tego typu opowiadaniach, a ten nastrój grozy przeważnie był przez młodych często, no, no nie można było się nim nacieszyć za bardzo, bo był dosyć staromodny i taki może dla dla młodej osoby taki aktor była atakowana przez różne formy multimedialne, wtedy e, telewizję, komputer i tak dalej, no to, to, to, to nie było zawsze najbardziej atrakcyjne, aczkolwiek z ręką na sercu powiem, że, że książki Lovecrafta to e, i ogólnie to nasze bardziej opowiadania Lovecrafta, bo książek to nie, zapisa, nie napisał za wiele, e, to czytałem z naprawdę dużym przejęciem i później nawet jako e, nieco starszy chłopak, e, tak więc właśnie dzisiaj będzie trumniarz o Adrianie Prochorowie, o jego rodzinie, o tym, jak został zaproszony na pewne przyjęcie, na którym zrobił pewien dosyć falerny błąd, który wpłynął e, chyba nieco na jego życie. E, tak więc e, to, to chyba będzie koniec tego wstępu. On jest teraz trochę długi, ale jest to trochę zrównoważone przez to, że opowiadanie jest krótkie. Mam nadzieję, że, że, że nie zanudzałem Was za bardzo. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to opowiadanie, które będę czytać za chwilę. Przepraszam oczywiście za no, usterki audio, które wynikły podczas nagrywania, edycji i ogólnej moj ogólnie mojej dykcji. Um, ogólnie samo nagrywanie, no, no, mimo wszystko jest takie może wiele stresujące, co trzeba się wczuć. w... w sposób mówienia, ma potrzeby oddech i tak dalej, więc to będzie słychać jak czasami za bardzo oh, staram się nabrać oddech by powiedzieć coś dalej no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie wszelkie komentarze, prośby, propozycje yy, proszę swać oczywiście pod adres zamieszczony na podcaście a teraz zapraszam do posłuchania Aleksandra Puszkina i jego utworu Trumniarz Ostatnie graty trumiarzy Adriana Prochorowa zwalono na wóz grzebowy i para wychudzonych koni po raz czwarty się z Basmannej na Nikicką, dokąd trumiarz przewodzał się z całym swym dobytkiem. Prochorow zamknął sklep, przybił do bramy ogłoszenie, że sprzeda lub odnajmie dom i pieszo udał się na nowe mieszkanie. Zbliżając się do żółtego domku, który już od dawna kusił jego wyobraźnię i który kupił wreszcie za grube pieniądze, stary trumiarz poczuł ze zdziwieniem, że nie doznaje w sercu radości. Gdy przestąpił nieznajomy próg i zastał w nowej siedzibie zgiełki zamieszanie. mieszanie, weschnął nas morszałym domkiem, gdzie 18 lat wszystko szło ściśle ustalonym trybem. Zwymyślał sobie swe córki i robotnice za to, że zbyt powoli pracują i sam zaczął im pomagać. Wkrótce zaprowadzili porządek. Szafka ze świętymi obrazami, kredens, stół, kanapa i łóżko zajęły przeznaczone dla nich kąty w ostatnim pokoju. W kuchni i w bawialni umieszczono wyroby pana domu, trumny wszelkich rozmiarów i barw. A także szafy, gdzie mieściły się żałobne kapelusze, stroje i pochodnie pogrzebowe. Nad bramą umieszczono szyld, na którym wyobrażony był dorodny amor, z opuszczoną ku pochodnią w ręku i napis. Tu się sprzedaje i wyścioła trumny, zwyczajne i malowane, a także wypożycza się i naprawia używane. Dziewczęta wyszły do swojej izby, Adrian obszedł dookoła domostwo, siadł przy okienku i kazał przygotować samowar. Wykształcony czytelnik wie, że zarówno Shakespeare, jak i Walter Scott przedstawiali swych grabarzy jako ludzi wesołych i dowcipnych, aby tym przeciwstawieniem jeszcze mocniej podziałać na naszą wyobraźnię. Przez szacunek dla prawdy nie możemy pójść za ich przykładem i zmuszeni jesteśmy przyznać, że charakter naszego trumniarza w zupełności odpowiadał jego ponuremu rzemiosłu. Adrian Prochorow był zazwyczaj ponury i zamyślony. Przerywał milczenie chyba tylko po to, aby łajać córki, gdy przyłapywał je na gapieniu się przez okno na przechodniów, albo by zażądać za swoje wyroby wysokiej ceny od tych, którzy mieli nieszczęście, a czasami przyjemność ich potrzebować. Tak więc Adrian, siedząc przy oknie i dopijając siódmą filiżankę herbaty, pograżył się swoim zwyczajem w smutnych rozmyślaniach. Myślał o ulewnym deszczu, który tydzień temu zaskoczył przy samych rogatkach pogrzeb emerytowanego generała brygady, Wiele płaszczy żałodnych zbiegło się przez to, wielka poluszy straciło fasą. Trumniarz przewidywał, że będzie musiał ponieść mnóstwo wydatków, gdyż dawny zapas szat pogrzebowych znajdował się już w opokanym stanie. Spodziewał się, że odbije sobie straty na starej kupcowej Truchinej, która już od roku blisko walczyła ze śmiercią, ale Truchina umierała w dzielnicy Razguliaj. I Prochorow obawiał się, że spadkobiercy, pomimo obietnicy, nie zechciał posłać po niego tak daleko i że mogą umówić się z pierwszym lepszym przedsiębiorcą w pobliżu. Rozmyślenia owe przerwało trzykrotne masońskie pukanie do drzwi. Kto tam? Zapytał trumniarz. Drzwi otworzyły się i człowiek, w którym na pierwsze wejrzenie można było poznać zemieślnika Niemca, wszedł do pokoju i wesoło zbliżył się do trumniarza. Wybacz, miły sąsiedzie! Powiedział tą rosyjską gwarą, której po dziś dzień nie możemy słuchać bez uśmiechu. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam. Chciałem jak najprędzej z panem się poznać. Jestem szefem, nazywam się Gottlieb Szulc, a mieszkam naprzeciwko. W tym domku, który pan widzi przez okno. Jutro obchodzę srebrne wesele. Proszę po przyjacielsku przyjść do mnie z córkami na obiad. Zaproszenie przyjęte zostało przychylnie. Trumierz poprosił szefa, by usiadł i wypił filiżankę herbaty, a dzięki szczerości charakteru Gotliba Szulca, rozmowa potoczyła się w sposób przyjacielski. Jak idzie handel u was spytał Adrian. odpowiedział Szulc. I tak, i owak, nie mogę się skarżyć, chociaż oczywiście mój to nie to, co pański. Żywy może się obejść bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny. Święta prawda, Orzech Adrian. Jednakże jeśli żywy nie ma za co kupić sobie butów, to bez obrazy. Chodzi boso, podczas gdy uboki nieposzczyk za darmo dostaje trumny. W ten sposób rozmawiali przez pewien czas jeszcze. Wreszcie szef wstał i ponawiając zaproszenie pożegnał się z trumniarzem. Na zajucz, punktualnie o 12, trumniarz z córkami wyszedł z nowo nabytego domu i udał się do sąsiada. Nie będę to opisywał ani rosyjskiego kaftana Adriana Prochorowa, ani też europejskich strojów Akuliny i Darii, łamiąc w ten sposób zwyczaje, jakich się trzymają dzisiejszy powieści opisarze. Uważam jednak, że nie będzie zbyteczne, gdy stwierdzę, że obie panny włożyły żółte kapelusze i czerwone buciki, co czyniło wyłącznie w chwilach uroczystych. Czas na mieszkanko szewca pany było gości. Byli to przeważnie Niemcy rzemieślnicy z żonami i czeladnikami. Z urzędników rosyjskich był pewien strażnik miejski Czuchoniec, tu przepis, tak przyzywano Finów, mieszkańców okolic Petersburga. Czuchoniec Jurko, który potrafił pomimo swojego skromnego stanowiska zdobyć sobie szczególną życzliwość gospodarza. Przez 25 lat służył na tym stanowisku Bogu i prawdzie jako poszczególnym pogorolskiego. Pożar 12 roku, zniweczywszy stolicę, zniszczył również jego żółtą budkę, lecz natychmiast po wypędzeniu wroga na jej miejscu zjawiła się nowa, szarawa z białymi kolumniekami w doryckim stylu, a Jurko zaczął znowu przechadzać się koło niej z toporem i zbroi się miężnej. Znała go większość Niemców, którzy mieszkali koło nikickich wrót. Po niektórym z nich zdarzało się nawet nocować u Jurki z niedzieli na poniedziałek. Adrian natychmiast poznał się z nim jak o, z człowiekiem, który wcześniej czy później może się przydać, a gdy goście przeszli do stołu, siadł koło niego. Pani i pani Szulca, a także ich córeczka, siedmastoletnia, Lotcien, jeden z obiad wraz z gośćmi częstowali i pomagali kucharce w, w usługiwaniu. Piwo płynęło. Jurko jadł za czterech. Adrian mu nie ustępował. Córki jego certowały się. Rozmowa po niemiecku z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej gwarna. W pewnej chwili gospodarz poprosił o głos i odkorkowując zalakowaną butelkę, głośno powiedział po rosyjsku. Zdrowie mojej dobrej Luizy! Zapienił się pół szampan. Gospodarz czule pocałował czerstwy policzek swej czterdziestoletniej małżonki i goście hałośliwie wypili zdrowie dobrej Luizy. Zdrowie moich miłych gości! zawołał gospodarz, otwierając drugą butelkę. Goście wyrazili mu wdzięczność, opróżniając kieliszki. Tu toasty zaczęły następować jeden po drugim. Pili zdrowie każdego gościa, zdrowie Moskwy i całego na niemieckich miasteczek, pili zdrowie wszystkich cechów, w ogóle i każdego z osobna. Pili zdrowie majstrów i czeladników. Adrian pił gorliwie i rozweselił się do tego stopnia, że sam zaproponował jaki żart żartobili toast. Naraz jeden z gości, gruby piekarz, uniósł górę kieliszek i wykrzyknął Zdrowie tych, na których pracujemy unzerę konlejta tu przepis, znaczy naszych klientów. Propozycja, jak i wszystkie inne, była przyjęta radośnie, jednomyślnie. Goście zaczęli się sobie kłaniać wzajemnie krawiec szefcowi, krawcowi, piekarz i mobu, wszyscy piekarzowi i tak dalej. Jurko w trakcie wzajemnych ukłonów zawołał zwracanie się do swojego sąsiada. No cóż, Pij, bracie, zdrowie swoich nieboszczyków. Wszyscy zaczęli się śmiać, ale trumniarz uznał się za obrażonego i zasępił się. Nikt tego nie zauważył. Goście pili dalej i dzwoniono już na wieczorne nabożeństwo, gdy wstali od stołu. Goście rozeszli się późno, przeważnie dobrze podpici. Gruby piekarz wraz z introligatorem, którego twarz wydawała się oprawiona w czerwonych safian, odprowadził Jurkę pod rękę do jego budki, stosując w tym wypadku rosyjskie przysłowie jaka umużna taka i odpłata. Trumiarz przyszedł do domu, pijany i zły. Cóż to do prawdy, Rozmyślał na głos. Czymże to moje rzemiosło jest mniej uczciwe od innych? Czyż Trumiarz to błazen? Chciałem zaprosić ich na oblewanie nowego mieszkania, wyprawić wspaniałą ucztę, ale nie niedoczekanie ich zaproszę raczej tych, na których pracuję, nieboszczyków prawosławnych. Cóż to, ojczulku, rzekła służąca, która właśnie zdejmowała mu łuty. Co też ty pleciesz, przeżegnaj się. Zwoływał się umarłych na ucztę, aż strach bierze. Jak Boga kocham, że zaproszę, powtarzał Adrian. I to już na jutro. Proszę bardzo, moi dobroczyńcy, jutro wieczorem przyjdź do mnie na przyjęcie. Ugoszczę wam, czym Bóg dał. Z tymi słowy trumniarz położył się do łóżka i wkrótce zachrapał. Na dworze było jeszcze ciemno, gdy Adriana zbudzono. Kupcowa Trichina zmarła tej samej nocy i goniec jej zarządcy przygalopował do Adriana konno z tą wiadomością. Trumniarz dał mu za to 20 groszy na piwo, ubrał się pospiesznie, wziął dorożkę i pojechał na raz razgiuliej. Przed bramą domu nieboszczki stała już policja i przechadzali się kupcy jak kruki, które poczuły trupa. Nieboszczka leżała na stole, żółta jak wosk, lecz jeszcze nie zniekształcona rozkładem. Skupili się koło niej krewni, sąsiedzi i domownicy. Wszystkie okna były otwarte, świece płonęły, popi odmawiali modlitwy. Adrian zbliżył się do siostrzeńca Triuchinej. młodego kupca w modnym surducie i znajmił mu, że trumna, świece, całą na rekwizyty pogrzebowe będą natychmiast w całkowitym porządku dostarczone. Spadkobierca podziękował z roztargnieniem, mówiąc, że nie targuje się o cenę i we wszystkim polega na jego sumieniu. Trumier zaczął się zaklinać swoim zwyczajem, że nie weźmie nic ponad to, co się należy. Wymienił porozumiewawcze spojrzenie z zarządcą i pojechał się zająć zamówieniem. Przez cały dzień jeździł tam i z powrotem z Rez do Nikickich Wrót. Pod wieczór wszystko już było gotowe i trumierz, zwolniwszy swego dorożkarza, poszedł do domu piechotą. Noc była księżycowa. Trumierz spokojnie doszedł do Nikickich Wrót. Przy woznińskiej cerkwi zawołał na inny nasz znajomy, Jurko, i poznawszy trumniarza, życzył mu dobrej nocy. Było już późno. Trumierz zbliżał się już do swojego domu, gdy naraz wydało mu się, że ktoś podszedł do bramy, otworzył furtkę i zniknął za nią. Cóż by to mogło znaczyć? Pomyślał Adrian. Kto mnie znowu potrzebuje? Czyżby to zakrać się z łodzi? Czy nie chodzą czasem kochankowie do moich pannic? Wszystko może się zdarzyć. Trumierz pomyślał już nawet, czy by nie wezwać na pomoc przyjaciela Jurka. W tej chwili jeszcze ktoś zbliżył się do furtki, miał już zamiar wejść, lecz ujrzawszy biegnącego gospodarza, zatrzymał się i zdjął trójgaleniasty kapelusz. Adrianowi twarz jego wydawała się znajoma, lecz w pośpiechu nie zdążył jej się dostatecznie przyjrzeć. – Pan raczył przyjść do mnie? – rzekł zdyszany Adrian. – Proszę bardzo, niech pan w wejdzie. – Nie rób ceremonii, bracie – odparł tamten głuchym głosem. – Idź naprzód. Pokazuj drogę gościom. Zresztą Adrian nawet nie miał czasu na ceremonię. Wódka była otwarta. Gospodarz szedł na schodach, a tamten za nim. Adrianowi wydało się, że po pokoju jego chodzą ludzie. Ki diabeł? Pomyślał. Szedł pośpiesznie i... i ugięły się pod nim kolana. Pokój był pełen umarłych. Księżyc przez okno oświetlał ich żółte i twarze. Wpadłe usta, mętne na pół przymknięte oczy i zaostrzone nosy. Adrian z przerażeniem poznał w nich ludzi pogrzebanych przy jego współudziale, a w gościu, który wszedł z nim razem, generała brygady pochowanego w czasie ulewy. Wszyscy oni, damy i mężczyźni otoczyli trumniarza, kłaniając mu się i witając go, prócz pewnego biedaka, którego niedawno pochował za darmo, a który, wstydząc się swych łachmanów, nie zbliżał się i stał pokorni w kącie. Reszta ubrana była przyzwoicie, niebożki w czepcach, ze stęgami, Zmarli urzędnicy w mundurach, lecz z niewyglanymi brodami. Kupcy w świątecznych kaftanach. – Widzisz, Prochorow! – rzekł brygady w imieniu całej dobrej kompanii. – Wszyscy przybyliśmy na twoje zaproszenie. Zostali w domu tylko ci, którzy już się nie mogą ruszać, którzy już się zupełnie rozsypali, a także tacy, którym zostały same kości bez skóry. Ale nawet pośród nich jeden nie wytrzymał. Taką miał ochotę przyjść do ciebie. W tej samej chwili mały szkielecik przedarł się przez tłum i zbliżył się do Adriana. Czaszka jego uprzejmie uśmiechnęła się do trumiarza. Strzępy jasnozielonego i czerwonego sukna rozbutwiałego płótna wisiały na nim w nieładzie, jak na drągu, a kości nóg tłukły się w wielkich butach jak u w na oździerzach. Nie poznałeś mnie, Prochorow, rzekł kościotrup. Czy pamiętasz emerytowanego sierżanta gwardii Piotra Pietrowicza Krójkielna? Tego samego, któremu w 1799 roku sprzedałeś pierwszą swoją trumnę. I to jeszcze sosnową, zadębową. Z tymi słowy umarł chciał go już w kościany uścisk. Też Adrian, nabrawszy ducha, krzyknął i go. Piotr Pietrowicz zachwiał się, upadł i cały się rozsypał. Pomiędzy zmarłym powstał szmer oburzenia. Wszyscy ujęli się za swym kolegą, ruszyli na Adrian z klącami i groźbami i nieszczęsny gospodarz ogłoszony ich wrzaskiem i prawie przyduszony wpadł w ostateczną rozterkę. Przewrócił się na kości umyrytowanego sierżanta gwardii i stracił przytomność. Słońce już dawno świeciło na łóżko, w którym leżał trumniarz. Otworzył wreszcie oczy i ujrzał przed sobą służącą, która odmuchała w samowar. Z przerażeniem wspomniał Adrian wszystkie wczorajsze wypadki. Truchina, brygadier i sierżant Krójkin niewyraźnie majęczyli w jego wyobraźni. Czekał w milczeniu, aby służąca zaczęła z nim rozmowę i powiedziała o skutkach nocnych przygód. Ale zaspałeś się ojcze Adrianie Prochorowiczu, rzekła jak Sinia, podając mu szlafrok. Był tu u sąsiad, krawiec, a tutejszy strażnik wstąpił, aby cię że dziś są imienny Rewirowego, ale dziś spała, myśmy nie chcieli się budzić. A przychodzili tu do mnie od niebożki truchinej? Nieboszki? A czyż było, ona no, umarła. Ależ Ty głupia. Przecież sama pomagałeś mi wczoraj przygotować jej pogrzeb. Co Ty, ojcze, rozum straciłeś? Czy wczorajsze pijaństwo jeszcze Ci nie przeszło? Jaki tam wczoraj był pogrzeb? Przez cały dzień chlałeś u Niemca, wróciłeś pijany, zwaliłeś się na łóżko i przespałeś aż do teraz, gdy już na południowe nabożeństwo przydzwonili. Czyżby? Powiedział ucieszony trumniarz. Wiadomo, że tak, odparła służąca. No, jeśli tak, no, to dawaj szybko herbaty i zawołaj tu córki. Przełożył Seweryn Polak, czytał Jacek Brzezowski.